portal konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki W sercu Urzecza Karczew od wieków był punktem odniesienia dla miejscowości leżących po obu brzegach Wisły Stąd nazywanie go jednym z serc Urzecza W zerzeniu trakt prowadzący przez osadę zwano Karczewskim Liniankę, czyli Wawrzyńców, określano jako miasto na trasie z Mińska do Karczewa. Nie wspominając o drodze przez obory, również znano jako droga do Karczewia, do którego przeprawiano się przewozem. W roku 1548 Karczew stał się miastem i choć po powstaniu styczniowym prawa miejskie mu odebrano, pozostał najważniejszym punktem handlowym na mapie tej części Łużyca. W poniedziałki Organizowano tam jarmarki, a targi w każdy piątek. Stąd dla okolicznych wsi stał się głównym rynkiem zbytu, a starsze pokolenie po dziś dzień wspomina o skupowaniu trzody i przetwórstwie mięsa za Wisłą, gdy karczewscy handlarze, szczególnie żydowscy, krążyli po wsiach Lewego Brzegu, docierając nawet na jarmark w Piasecznie, aby kupić żywiec. To w Karczewie pieniądze zarobione na sprzedaży owoców w Otwocku wydawali mieszkańcy Słomczyna i Cieciszewa, którzy powracając do przewozu byli tam częstymi gośćmi. A inne okoliczne wsie, w których prócz truskawek i jabłek tak chętnie kupowanych w letniskach linii otwockiej uprawiano również warzywa, sprzedawały je na targu w Karczewie. Targ w Skolimowie nigdy nie stał się tak dochodowy i opłacalny. Lecz Karczew i jego okolice to nie tylko handel, również bliskie związki rodzinne. Mąsikowie z Powsina, Olszankowie z Kozłowa i Obór, Grzankowie, Ćwiekowie, Cynakowie to rody biorące wieki temu początki na lewym brzegu Kapryśnej Wisły. Obecnie nazwiska te występują po obu stronach rzeki z przewagą prawego. Wiele tutejszych rodzin posiada zawiślańskie związki w Karczewie i okolicach, czy to w Nadbrzeżu, czy Otwocku Wielkim. Karczewski kościół Nierzadko przejmował w historii tych ziem rolę parafii cieciszewsko-słomczyńskiej, o czym świadczą wpisy w księgach parafialnych. W roku 1794, po przemarszu wojsko rosyjskich, kościół w Słomczynie w zasadzie przestał na kilka miesięcy funkcjonować, a sakramentów dokonywano w Karczewie. A jak wspominają najstarsi mieszkańcy naszej gminy, jeszcze przed wojną, zimową porą, łatwiej było zopaczy, ciszycy, łęgu, czernideł i gasów chodzić na nabożeństwa do Karczewa. Po przejściu przez lud trafiało się na wyjeżdżoną wozami drogę w nieistniejącej już wsi Przewóz, która obecnie, jako ulica Wiślana, prowadzi nadal do tamtejszego kościoła. Droga w kierunku Słomczyna aż do Piasków i Cieciszewa była w dużej mierze nieprzejezdna z powodu śniegowych zapstw, rzadko uczęszczana o tej porze roku. I tak było też w wiekach wcześniejszych, lecz latem między obiema parafiami chodziły procesje na odpusty w obu kościołach, a odpust świętego Wita, Patrona karczewskiego kościoła z towarzyszącymi mu atrakcjami po dziś dzień wspominany jest w gasach i okolicznych wsiach. Kramy umożliwiały zakup wielu rzeczy, które pojawiały się na jarmarkach i targach. Ciekawym zbiegiem okoliczności są także bardzo zbliżone daty w historii obu wiślanych brzegów. Kościół w Słomczynie wielopolscy znieśli w latach 1717-1725. Zaś bielińscy w Karczewie w latach 1730-1737. Pałac Oborski powstał w latach 1680-1688, a w Otwocku Wielkim w latach 1681-1689. W obu wypadkach autorstwo projektu przypisuje się Tylmanowi z Gameren. Zresztą na obu brzegach powtarzana jest ta sama legenda, iż groble pod budowę pałacu sypali tureccy jeńcy. Legenda, która jak dotąd nie znalazła żadnego potwierdzenia. Los sprawił zresztą, że w roku 1805 pałac w Otwocku przeszedł z rąk Bielińskich, a w roku 1806 dwór w Oborach z rąk Wielopolskich. Wszystko to ukazuje nam jednak bliskie związki i wzajemny wpływ na siebie łużyckich brzegów. Chodzenie Wisły i regulacja rzeki wraz z budową wałów pozostawiły przy Karczewie wiele pól należących do wsi Gasy. Acz podczas budowy wałów w dobrach wilanowskich to właśnie Karczew stał się jednym z głównych miejsc zaopatrzenia w faszynę, którą po zakupie od tamtejszych Żydów łatwo spławić było galarami w kierunku wsi Siekierki. Oczywiście nie byłoby tych związków, gdyby nie przewóz, który łączył oba brzegi. Kto był na Flis Festiwalu, mógł posłuchać nieco jego historii. Wspomnijmy tu jedynie, iż Prócz przewożenia furmanek na targi i armarki oraz odwiedzających się rodzin zawiślańskich jeszcze po wojnie pływali nim zawodnicy piłkarskiego klubu LKS Mazur z Karczewa. Z gasów furmanką jechali dalej na plac sportowy do Skolimowa na mecz Ligi Okręgowej. Ostatnio Zaczęliśmy także zwracać uwagę na ciekawe związki budownictwa na obu brzegach. Prócz wyraźnych wpływów holenderskich w nadwiślańskim budownictwie, w Karczewie, Otwocku Wielkim, Cieciszewie, Czersku oraz w starej części Jeziorny dostrzec można jeszcze kilka drewnianych domów wyposażonych w charakterystyczne drewniane, niezabudowane ganki. Wyposażone w drewniane ławeczki przypominają nam o zapomnianym aspekcie przedwojennego życia, kiedy można było przysiąść i obserwować ulicę. Świadczy to też o specyficznym charakterze Karczewa, który mimo utraty praw miejskich zwany był nadal miastem, lecz życie biegło w nim w sposób podobny do tutejszych wsi, mimo iż większość mieszkańców nie uprawiała roli. Oczywiście ganki to stały element ówczesnych domów, lecz warto zwrócić uwagę na podobieństwo ich wykonania po obu stronach rzeki, co także pokazuje nam zasięg wzajemnych wpływów i bliskie związki obu brzegów. Zresztą Karczew swoją zabudową już z planowaniem przypomina bardziej inne łużyckie osady niż miasta, takie jak Piaseczno czy Góra Kalwaria. Do zakończenia II wojny światowej dominowało tam drewniane budownictwo i niska zabudowa. Wciąż znajdziemy w mieście wiele takich domów. Chociaż zaprzestano ich budowy po wojnie, kiedy zapanowała moda na murowane domy z czerwonej cegły. Choć mieszkańcy Karczewa wspominają i dostarczano ją wozami z Warszawy jako rozbiórkową, to na lewym brzegu historię zapamiętano inaczej. Ponoć przez przewóz wciąż krążyły furmanki z cegielni w oborach, dla której w latach 40. i 50. Karczew stał się głównym rynkiem zbytu, a jego mury zbudowano z oborskiej cegły. Obecnie oba brzegi Urzecza są rozdzielone, mimo wieków wspólnej historii. Może kiedyś uda się ją spisać i opracować.